Jeżeli będziesz widział, że, że, że potrzebujesz przełomu, chciałbym, żebyśmy się mogli też modlić wspólnie o siebie o tych rzeczach. To są rzeczy, które wymagają e, decyzji różnego rodzaju, to bardzo ważnych decyzji. bo są to praktyczne rzeczy. Pomóżmy mi się. Dobre Ojcze, z tą krzyczą sesję. Dziękujemy <tuszel> Tobie że mówisz do nas, dziękujemy Tobie, że rozumiemy Ciebie. Dziękujemy Tobie, że to Ty sprawiasz w nas ten głód, Ojcze, i Ty zaspokajasz ten głód. Ojcze, poddajemy Tobie nasze umysły i deklarujemy Ojcze naszą czujność w Duchu Bożym. Amen. Amen. Amen. No kochani, chciałem teraz mówić o rzeczy, która będzie y, też, która jest dla nas y, ważną rzeczą. Rzeczą nieodzowną, jeżeli chodzi o e, całą formułę y, działań przepłuceniowych tego, co się dzieje w związku z przepłuceniami, to są przejawy Bożego Ducha. Przejawy Bożego Ducha, które y, towarzyszą zawsze, y, kiedy zaczyna się coś nowego, kiedy zaczyna się coś, co jest duże. Dlaczego y, tak jest? Ponieważ y, kiedy jest, modlimy się, taką modlitwą, wielu się modli, powtarzają słowa tzw. Tak modlitwy Pańskiej, Ojcze Nasz, tam jest, niech będzie wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. I prawdą jest to, że kiedy Duch Święty zaczyna posiadać grunt na jakimś terenie, w jakimś narodzie, czy w jakiejś, w jakiejś grupie ludzi, zaczyna się manifestować. Zaczyna się manifestować w sposób bardzo szeroki, często pionerski, jeżeli chodzi o daną kulturę. I zawsze przejawy Bożego Ducha wzbudzają bardzo dużo różnych kontrowersji i zawsze wzbudzają bardzo dużo emocji I przejawy Bożego Ducha nasilają się, kiedy. E, zaczynają e, ludzie podnosić Bożą Chwałę i otwierać się e, na działania przebudzeniowe. Kiedy ktoś już się budzi, duch święty zaczyna manifestować się silnie. I silnie, i silnie. I, silniej, I coś ją powiem. I to jest temat nieskończony. E, wiele grup charyzmatycznych zamknęło formułę Bożego Ducha do pewnych działań. I e, mają <śmiech> teologię do tego. By mówić o różnego rodzaju darach, o różnego rodzaju przejawach. Natomiast chciałbym, żebyśmy przeczytali na początku Psalm 135, werset 6. Próbowali skierować się najpierw na niego. Psalm 135, werset 6. Pan czyni wszystko, co zechce na niebie i na ziemi. Pan czyni wszystko, co zechce. I teraz moje pytanie jest takie. czy tutaj my możemy postawić granicę? I jeśli ją postawimy, to jaka jest to granica? Czy my jesteśmy w ogóle predysponowani do tego, żeby taką granicę stawiać? A jeśli stawiamy ją, to na czym opieramy naszą granicę? jest Czy tą granicą jest Twoja Twoje zrozumienie pobożności? Czy też tą granicą jest Twoje pochodzenie społeczne? Czy też przynależność kulturowa, a Może przynależność religijna? Co jest granicą dla działania Bożego Ducha dla Ciebie? To jest pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć teraz na tej sesji. I Ty musisz sobie na nie odpowiedzieć. I chciałbym, żebyś nie został bez odpowiedzi. Zaczaj, chciałbym, żebyś zadał to pytanie sobie. Nie chciałbym, żebyś przeszedł do tego, bo po prostu, bo coś tam, to jest nieważne dla mnie. To jest ważne. To jest bardzo ważne dla Ciebie. Bo to, czy Ty wyznaczasz granicę Bożemu Duchowi, czy nie, lub też, co Ty rozumiesz przez granicę, wyznaczano, definiuje Twoje dalsze przesunięcie się w przebudzeniu. Definiuje. Relacja przyjaciele, ona jest zależna od tego, na ile my pozwolimy, aby ona zaistniała, ta relacja. Dam Ci przykład. Zapraszasz kogoś do siebie do domu i używasz grzesznościowej formuły czuj się jak u siebie w domu. Warzyw. musisz mnie dobrze znać. Czuj się, Artur, ostrożnie, zanim to powiesz, zaprosisz mnie, to powiesz o tym. Czuj się, Artur, albo tak, musisz oprzeć się na zaufaniu do mnie w ogóle, to jest pierwsza rzecz. Musisz mi ufać. W ogóle, jeśli powiesz to, mnie, zaprosząc mnie do siebie do czujesz czuj się jak u siebie w domu, to w ogóle musisz mi ufać. No, czy ty musisz mnie na tyle znać, że Ty wiesz, że na przykład ci nie wyniosę lodówki. Ty musisz na tyle mnie poznać, mówiąc Artur, czuć się jak u siebie w domu, że Ty, ty tak, ty się nie możesz kierować swoją granicą, kiedy Tobie to powiesz. Ty się musisz kierować znajomością mojej osoby. Bo wiesz, Ty może masz... E, może Ty się jakoś tam zachowujesz u siebie w domu. Ale, ale niekoniecznie moje pojęcie zachowywania się w domu nie, niekoniecznie moja, moje pojęcie swobody jest twoim pojęciem swobody może ty masz inne pojęcie swobody rozumiesz? chodzi o to, że ty musisz mnie znać żeby to do mnie powiedzieć bo jak nie to, to jest slugań grzesznościowy nic nie znaczy pamiętaj, kiedy mówisz do kogoś czuj się jak, się jak u siebie w domu to to jest pewnego rodzaju deklaracja ty deklarujesz że zgadzasz się na to, że tenże człowiek będzie yy, o, tutaj objawiał swoją swobodę osobistą. Ty musisz wierzyć w to, że ten człowiek nie zawiedzie Cię. Ty musisz wierzyć w taką rzecz, kiedy takie coś mówisz do człowieka. I spójrz teraz, mówisz do Boga. Panie, wierzę w Twoje słowa. Ty czynisz, co zechcesz. Moje pytanie, czy Ty jesteś pewny tego, co mówisz? Panie, czyń, co zechcesz. Czy też Twoje pojęcie, Twoje wypowiedzenie Panie, czyń, co zechcesz ze mną określa, jakby, jest znak równości w, w, w tym, że stąd słowa Panie, czyń, co zechcesz w granicach, które wyznaczam. Jeżeli nie zaprosisz do siebie do domu i powiesz, Artur, czuj się jak u siebie w domu i zostawisz mnie z tym, to ja zamierzam czuć się jak u siebie w domu. Natomiast jeżeli do mnie powiesz, Artur, czuj się tutaj swobodnie, ale w granicach, które ja wyznaczam, no to powiem Ci tak, nie przekroczę Twoich granic. Nie przekroczę granic, które nie wyznaczysz. Nigdy ich nie przekroczę. Nigdy nie przekroczę granic, które nie wyznaczysz. Będę jadł co mi podasz albo nie będę jadł i nie poproszę Cię o jedzenie. Będę się zachowywał tak, jak będę obserwował to u Ciebie, Czyli będę się uważnie przyglądał Twoim zachowaniom w Twoim domu i będę Cię starał się naśladować. Rozumiesz? Zobaczę czy chodzisz w butach po mieszkaniu, czy chodzisz w klapkach. Rozumiesz? Jeżeli zobaczę, że chodzisz, że chodzisz na posaka po domu, a będę długo chodził w butach i będę miał przeświadczenie, że mi śmierdzą nogi, to najpierw dyskretnie pójdę do ziemi i sobie umyję nogi. Umyję sobie nogi. Zrobię pewne ruchy, żeby trzymać Twoją granicę. Wiesz dlaczego? Bo Cię kocham i Cię szanuję. I chcę Ci coś powiedzieć. Duch Święty robi to samo. Duch Święty robi dokładnie to samo. On oczekuje od Ciebie deklaracji. Czy Ty się zgadzasz na to, że On zrobi, co zechce? Rozumiesz? Czy Ty się na to zgadzasz, że zrób, zrób ze mną, co zechcesz? Wiecie, takich y, sloganów chrześcijańskich słyszałem full w życiu. Sam zresztą full ich wygłosiłem. Panie, rób, co zechcesz. Pójdę, dokąd zechcesz. Panie, pójdę, dokąd zechcesz. Rozumiesz, o co chodzi? To są frazesy. Frazesy różne, wiesz. Które tak naprawdę nie mają żadnej podstawy wielokrotnie. Bo człowiek za tym mówi, jakby między wierszami, gdy się poczyta, panie, czyj ze nieco co zechcesz, w granicach, które ja wyznaczam, a przecież znasz doskonale te granice, jesteś wszechwiedzący. Krótko powiedziawszy, panie, pewnych rzeczy nie robimy razem. Mówię, się ostatnio jakąś dziewczynę, i ta dziewczyna tobie mówi wyraźnie, tylko ja nie chcę upaść pod mocą. Te by się przyłożyło, na mnie nie upadła. To nie chodzi o to, nie? Ona jest zamknięta na pewne rzeczy. Chodzi o to, że. Zresztą bardzo szczerze powiedziałem, ja to przysłuchuj, ja, ja już ja oczywiście wiedziałem, że pewnych rzeczy nie zrobimy, tak? Bo ta osoba jest już zamknięta na jakimś A więc zrobiłem, co mogłem. Po prostu dokonałem pewnych działań duchowych, które mogłem. Innych nie mogłem dokonać, bo ona stanowiła dla mnie barierę. To jest bariera. Bariera po prostu. I teraz yy, będziemy mówili dalej o tym, że przejawy Bożego Ducha, one muszą być dla nas yy, chlebem powszednim. Chlebem powszednim. I powiem wam dlaczego. Dlatego, że przypłucenie jest ściśle związane z manifestacjami Bożego Ducha w społeczeństwie. Posłuchaj co powiedziałem. W społeczeństwie, nie w Kościele. W społeczeństwie. W społeczeństwie. Ja nie widzę inaczej ruchów przebudzeniowych, niż to, że ciało Chrystusa manifestuje Bożą moc w społeczeństwie na wszelkie możliwe sposoby. Nie wiem jak wy, ale ja widzę ludzi w pociągach w autobusach leżących pod Bożą mocą, kiedy się o nich Widzę ludzi, o których się modlimy na przystankach, na ulicach, którzy padają i nie mogą stać na chodnikach. Wiecie, że my tego doświadczamy, wiecie, że już zaczynamy powoli doświadczać tych rzeczy. Że modlimy się o ludzi, o nich padają na ulicy ludzie niewierzący, którzy nie znali Jezusa. Wstają, rodzą się na nowo, są uzdrawiani, są uwalniani. Rozumiecie? Po prostu. Czy ludzie nigdy takich rzeczy nie widzieli, ani nie słyszeli? Oni się no co się stało? Bóg. To Bóg. To po prostu Bóg. To po prostu Bóg. Musimy być na to gotowi. Potem rozmawialiśmy sobie z Leśkiem troszkę jeszcze wczoraj. Opowiadał nam jeszcze takie kilka rzeczy, które tam się działy w Brazylii. I mówił o tym, że. Że ludzie byli uzdrawiani, uzdrawiani, uwalniani podczas kuszenia słowa. Zwykłe kuszenie słowa, nic się nie działo. I wiecie, co było wiatr wiatr? coraz silniejszy wiatr. Wiatr. Po prostu wiatr, tam na tych samych. I gdzie my się modlimy na naszych spotkaniach modlitewnych o bardzo silne przejawy Bożego Ducha w społeczeństwie. I to, co znamy, o to się modlimy. Ale modlimy się też, żeby Bóg pokazywał nam większe głębie, dalsze głębie. Dlatego, że święty Barła mówi tak, jeśli jesteśmy przed Bogiem, jesteśmy w zachwyceniu. Jeśli z Wami obcujemy, jesteśmy przy zdrowym rozsądku, Znaczy, że w Kościele te rzeczy muszą ze sobą Yy, idź, iść w parze. One muszą iść w parze. Rozumiecie? W parze. Kościół, ciało Chrystusa, to jest miejsce manifestacji zarówno nieba, jak i ziemi. Wiemy, że w Chrystusie niebo z ziemią zostało połączone, a me, tak uczy nas słowo. Wiemy, że to zostało połączone. tak? I przy, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi, bądź wola Twoja tak jak w niebie. Bądź, za co to jest za modlitwa, bądź wola Twoja tak jak w niebie. Czy Ty ufasz, jak się manifestuje Bóg w niebie? Czego On chce i co On robi w miejscu, którego Ty nie widzisz? Bo jeśli ty tylko ograniczasz działanie Boga do swojego intelektualnego pojęcia i mówisz, no tak, to jest z Boga atomizm. Jeżeli coś o co tym mówisz, no to powiem Ci, że Ty masz granicę swoją. Masz swoją granicę. I to jest Twoja intelektualna granica. I gdybyśmy się dali, gdybyś się dał zagłębić w siebie, ale niestety tak jest, że większość ludzi, którzy mają ustanowione granice w sobie, nie dają się w siebie zagłębić. Nie dają sobie pogrzebać w głowach. Nie dają. Mają bardzo silne warownie, które mówią: nie dotykaj mnie. Nie dotykaj mnie. Nie dotykaj. Nie dotykaj. Takie osoby, te granice, e, u takich osób te granice bardzo często nie są nigdy usunięte. Dlatego chciałbym, żebyś te pytania sobie zadał, czy ja, Boże, czy moja dusza, czy moja dusza jest gotowa na psalm 135, werset 6. Czy moja dusza, ten psalm 135, werset 6, ona go wchłania takim, jakim on jest, że Pan czyni wszystko, co zechce na niebie, na ziemi. Rozumiesz? Panie, uczyń ze mną wszystko, co zechcesz. No jak ja czytam Biblię, to widzę dziwne rzeczy ze strony Boga. Oj dziwne. A tam jest tylko trochę ich opisane. Więc ludzie myślą, że jak coś nie jest opisane w Biblii, to tego, to ono to nie jest biblijne. Ja oczywiście, że nie jest. To dlaczego ma być biblijne? Skąd taki w ogóle pomysł? Jest napisane w Biblii, że Jezus czynił a mnóstwo rzeczy, które nie są tam opisane. I księgi, wszystkie księgi świata by nie pomieściły. Ludzie nie biblijne. Jakby no to co? No co z tego? Ale czy jest to zgodne z całą kształtem prawdy, czy nie? To jest bardzo ważne pytanie. Zresztą nie musi być opisana w Biblii, że była zgodna z całą kształtem prawdy. Po prostu. Przecież wiemy już, że Bóg czyni, co zechce. I to jest fakt. Granicą jesteśmy tylko my i nasza decyzyjność bo tak nas stworzył prawda? stworzył nas ludźmi, którzy otwierają i zamykają co zwiążecie, będzie związane co rozwiążecie, będzie rozwiązane, od was to zależy od was to zależy dałem wam wolną wolę do decydowania nawet o tym, czy moja wola będzie wypełniona w macie wolną wolę co do mojej woli ale A ja swoją moją określam, czynię, co zechcę. Czynię, co zechcę. Wiecie, to jest ryzykowne. Bo jeżeli znamy go dobrze, no to wtedy sobie e, mówimy tak, na przykład znam moją żonę, moja żona była do mnie i powiedziała tak, czy mogę uczynić z tobą, co zechcę? Oczywiście, że tak. Bardzo proszę. Bo ja w ogóle jej wierzę. Ja jej wierzę. Wykorzystuję tą moją... Wiara. No Odbieraliśmy samochód. Ja sobie pan przysnąłem. Moja żona jechała mi 190 <h> minut. <mmmma> ale No Ale tak zasługa, wiesz, nie? Więc mmm, ja nie, to, to nie jest problem, nie no, ale ma to my jeździć na 40. Ale generalnie ja wierzę w mojej żony, może robi ze o co zechce. I jeżeli ja wierzę Bogu, a słuchajcie teraz, a ja wierzę Bogu coraz bardziej, ja nie mówię, że ja wierzę, wierzę Bogu do końca. Coś wam powiem teraz szczerze. Nie wiem, czy ty jesteś w stanie powiedzieć, że ty Bogu do końca mówisz Znaczy może tak, może tak masz. Ale ja powiem tak, ja się uczę tego. Ja się uczę wierzyć Bogu. Ja już mu bardzo wierzę, ale jeszcze odnajduję wciąż sobie takie elementy, tak? No które są niedowiarstwem. Sorry. Nawracam się ciągle z tych elementów. Nawracam się. Moje nawracanie nie polega na tym nawracaniu, tak zwanym popularnym nawracaniu charyzmatycznym, że yy, robię ciągle tą samą rzecz, jest niej nawracam. jak Ty robisz ciągle tą samą rzecz i w tym samym miejscu się nawracasz z tej rzeczy, ty jesteś z uwolnieniem od w ogóle na dzień dobry, tak? Bo ty masz system oportowy księgu właśnie. Tak? Ciągle, Panie przepraszam, Panie zbił się nade mną, Panie odpuść, Panie zapomnij, nie wiem o co chodzi. I ciągle dalej to samo, to samo, to samo, to samo, to samo, to samo. To nie jak jesteś. To jest, myślenia w ogóle, wiesz, to ci jakieś pory normalne i tak dalej. Ale nawracam się z rzeczy, które odkrywam sobie w swojej duszy, a które są niewierzące. Muszę się nawracać z nich. Muszę pokutować. Wiesz, jakby uczy, jak uczę się wierzyć, tak? Ja wiem, że w moim duchu jest cała wiara, tak jak cała miłość, ale tak jak uczę się wierzyć, tak uczę się Jezus. kochać. No może Ty jesteś super do kochania, wiesz, ale, ale ja się uczę, też się kochać. na tą miłość jak potrafię, jak, jak rozumiem dzisiaj. To powiem błędy w tym wszystkim. Idę do przodu, tak? Cały czas mam progres, progres, progres. Cały czas do przodu jest. Non stop to przodu. Non stop. I będzie tylko lepiej. Jutro będzie lepszy niż jest to jest w ogóle dla mnie nie, nie, nie, ale uczę się. Mówię, I muszę też szczerze powiedzieć, że się tego uczę. I też uczę się poddawać Bogu. List Jakuba 4,7 List Jakuba 4,7 mówi do nas o poddaniu Bogu. I Słowo Boże mówi, że to poddajcie się Bogu. Poddajcie się. Czyli zobacz, to jest coś, co nie przychodzi automatycznie, tylko to jest coś, co jest wynikiem Twojej decyzji. Czyli poddawanie się Bogu. I wiesz co, to słowo, poddajcie się Bogu, to jest taki zwrot, który jest określany jako czasownik zwrotny dokonany. I wiesz, czasownik zwrotny dokonany to jest yy, jakaś zakończona czynność. Zakończona czynność przeszła której skutki są nadal widoczne. Posłuchaj. Zakończona czynność przeszła, której skutki są nadal widoczne. Wiesz co to jest? Na przykład Krzyż Golgoty. To jest zakończona czynność przeszła. Czyli to jest zakończone. Na przykład Jezus nas uzdrowił. Ale? Zakończona czynność przeszła, której skutki są widoczne przez cały czas. To tak wygląda. Czyli poddajcie się. Co to oznacza? To znaczy, że my przede wszystkim potrafimy się poddać. Czyli Ty potrafisz się poddać. Absolutnie posiadasz wszelką możliwość poddania się. Tak? Ponieważ w Chrystusie Jezusie jesteś poddany. Ty jesteś poddany w Chrystusie Jezusie. Dlatego na jeżeli chodzi o mnie, to ja swoje poddanie Bogu określam zawsze jako, zawsze określam proklamację. Ojcze, jestem Tobie poddany. I teraz posłuchaj, ucz mnie w tym chodzić. Ojcze, ja wiem, że jestem Tobie poddany, a Ty, ucz mnie w tym chodzić. Tak samo jak mówię, Ojcze, ja kocham zupełnie, kocham wszystkich. Bez względu na osobę, bez względu na to, jaka jest osoba. A ty ucz mnie uwalniać tą miłość. Bo jestem jest. uczny. Tak? Ja wiem, że to mam. Czyli ja jestem. Ja przez wiarę uważam, że mam. Ja przez wiarę kocham. Kocham każdego przez wiarę i to się potem uwalnia ze mnie, krok po kroku, układa się, układa, układa, układa i to wchodzi potem w praktykę. Ja w praktyce kocham. Zacząłem z wiary, tak? Skończyłem w praktyce. Ja wiem, że ja się poddaję. Ty musisz wiedzieć, że jesteś poddany. Jesteś poddany. Ty musisz mieć programację. Ojcze uwielbiam Cię za to, że jestem poddany, bo w Chrystusie Jezusie nastąpiło absolutne poddanie moje. A teraz, Ojcze, powtarzam za twoim sługą Dawidem. Ucz mnie dróg Twoich. Tak? Ucz mnie w jaki sposób ja mam uwalniać te poddanie, bo ja jestem poddany. Ja nie mogę wątpić. Ty nie możesz wątpić, że jesteś poddany. Czyli ty nie możesz uważać siebie za niepoddanego. Ty musisz uważać siebie za poddanego, tak samo jak musisz uważać siebie za zbawionego, za uzdrowionego, za uwolnionego, tak? Za zaopatrzonego. Za zaakceptowanego. Ty musisz mieć tą mentalność, ale nie, nie jest to czas o tym, bo ty uczymy na szkołach. I te słowo poddać się, ono oznacza trzy rzeczy. Po pierwsze to jest uznać swoją porażkę wobec drugiej strony. Pierwsza definicja słowa poddać się. To jest uznać swoją porażkę wobec drugiej strony. Poddanie się. I to dotyczy elementu pokuty zawsze. Czyli poddanie się Bogu, która jest częścią pokuty, to jest uznanie swojej porażki wobec drugiej strony. Czyli ja mówię tak, Boże, poddaję się Tobie, ta rzecz, ona mi nie wychodzi, ta rzecz jest dla mnie, ja tej rzeczy nie robię, tak, poddaję się teraz Tobie. To jest w ogóle element pokuty, tak, ale ten element jest, nie będziemy go omawiać. Będziemy mówić natomiast o dwóch dalszych rzeczach, czyli następnie to jest podporządkować się czemuś. Poddać się, to jest podporządkować się, czyli co? Uznać że czyjś porządek jest ważniejszy niż twój porządek. Na przykład, em, jakiś przykład, jakiś przykład na przyk z, z, z powiedzmy, z naszego domu. Jakiś przykład. E, ja mam ja, ja, jakąś mentalność porządku i moja żona ma mentalność porządku. Tylko one niekoniecznie do siebie pasują te mentalności porządku. I teraz. Ja muszę uznać, jeżeli ja chcę się poddać żonie, poddaje się żonie w jaki sposób? Uznaję, że jej zasady porządku są ważniejsze niż moje zasady porządku. To jest poddanie. Ja, ja się w praktyce poddaję mojej żony. Że uważam, że jej zasady porządku tak, są ważniejsze niż moje zasady porządku. Kiedy ona mi się poddaje, kiedy ona uważa, że staleźć nie. Moje zasady porządku są ważniejsze niż jej zasady porządku. To jest poddanie się. Wiecie, to jest orientowanie na, czy na czyjś porządek. I to znaczy poddać się. I trzecia rzecz, co ma pod formuły poddać się, to jest pozwolić dokonać czegoś na sobie. Te dwa ostatnie tematy interesują nas na teraz. Czyli uznać czyjś porządek ponad własnym porządkiem, i pozwolić komuś, pozwolić komuś dokonać czegoś na sobie. Patrz. Tak. Wow, dokonać, dokonać czegoś na mnie. Nie ze mną, nie na moich oczach, tylko na mnie. Zrób coś na mnie. Pierwszy taki bardzo popularny wariant przejawu Bożego Ducha na przykład nie innym język. Ty musisz pozwolić, aby na tobie wykonała się pewna manifestacja. Przepraszam, jak ktoś mi powie, że mówienie innymi językami jest logiczne, no to sorry, to, to, to, to, to, ja, nie, to, to, to ja nie wiem, czy, czy ty rozumiesz jak to Kochani, no mówienie innymi językami w ogóle nie jest logiczne. Jesteśmy tu różni, no, róż, różne, mamy pułapy intelektualne, różne szkoły, pokończyliśmy. Ja jestem y, tematem marginalnym, ja mam no, wykształcenie podstawowe. I jak może moja logika, no ona nie jest jakaś super, i, ale jakkolwiek, to tak czy inaczej, mówienie innymi językami gwałci moją logikę. No gwałci moją logikę. No, mnie logika jest logika. Rzeczy są logiczne, no, to co coś mówisz, to to rozumiem, tak? Myśli swoje nawet mamy. Przepraszam, kochani, czy ktoś z Was myśli w innym języku niż polski na co dzień? Nikt? Widzisz, nawet jak znasz język inny, znasz angielski, możesz sobie tam troszkę pomyśleć, ale raczej Ty myślisz chyba po polsku. Tak, jak najbardziej logicznie, jak, jak najbardziej prosto chcesz mieć, prawda? Prosto, tak? Jeżeli coś mówię, czasami się mówi głośno myślę, ktoś głośno myśli, no ale jak głośno myślisz? To po polsku głośno myślisz. Ale ja mam się z tym, że mam się ale mamy te tary, mamy? W ogóle możemy ich używać, kiedy chcemy. Możemy je używać, kiedy chcemy. Więcej, przez tą samą wiarę możesz wykładać te języki. Kiedyś zaczniesz świetnie, to będziesz, że ja Wiesz, jak ja się uczyłem wykładać języki? język. kartki, pisałem swoje języki po polsku. Ja kazania sobie pisałem. Ja mówiłem w innych językach i kazania pisywałem. Powiem czytałem te kazania byłem w szoku, co ja pisałem. Ja teksty, ja mówiłem w innych językach, to czytałem to, co ja napisałem i tam były wersety biblijne, rozumiesz? Cytowane, fragmenty Biblii. Nielogiczne to jest, sorry. Przejawy Bożego Ducha nie są logiczne. Poptać się, to znaczy podporządkować się czemuś i pozwolić komuś dokonać czegoś na sobie poddajcie się Bogu, który czyni wszystko, co zechce na niebie i na ziemi poddajcie się, podejmijcie decyzję, Słowo Boże mówi zdecydujcie, że wchodzicie w Jego porządek rzeczy w Jego porządek rzeczy w Jego porządek rzeczy ludzie zrozumcie Będziecie inspirowani do takich rzeczy, że wam oczy z orbit wyjdą i będziecie musieli podejmować decyzje, czy je wdrożyć w życie, czy nie. Będziesz pobudzany do tego, żeby pić ludzi. Rozumiesz mnie? Na spotkaniach. Żeby strzelić ją już w twarz, ja wtedy, a wtedy po, po słowo będzie w tobie krało, że raku zniknie, jak go strzelisz i będziesz musiał być podporządkowany temu jak chcesz to zrobić, jak nie złamiesz tego w sobie tej mentalności, logiki ludzkiej jak to chcesz zrobić pojechaliście kiedyś z Norbertem na obsługę Wyszli ludzie do zdrowienia i wyszła dziewczyna o kulach szła człowieku o tych kulach o kulach szła kupę czasu bo gdzieś tam środkowych rzędów wychodziło Modlijmy się. Co ci jest? A ona mówi do mnie pierwszą rzecz tak. Lekarze mi powiedzieli, że nie będę chodzić. I powiedziała coś jak już choroba, kiedy nie wiem co ona tam. I mówi, ja mam taką. Ja I on tak. Położę na ręce teraz. I zostaniesz uzdrowiona. Ona mówi, ja. Ja na nią ręce. A wiecie co zrobił? Norbert? Zabrał jej, zabrał jej kulę i uciekł z kościoła. Ona została, bo to było na środku sali, zabrał jej kulę, dostał inspirację, po prostu wiesz, wiesz, bo ona bo wzięła tę kulę jedną tu i tak stała o kuli, ja się nie od niej, wiesz, po prostu miała tę kulę dwie w jednej ręku potem złożone. Ten jej słabo tę kulę i poszedł, znaczy się i stoi, wiesz, i poszedł z kościoła, bo on wiedział, on wiedział, że to Ktoś może chcieć tę kulę. Ona może chcieć. Tu uciek z tymi kulami. I koniec. Ja mówię tu nie jesteś zdrowa. Ona stoi się chwieje. Jestem zdrowa. Ja mówię dość do rzędu. Koniec. Będziesz inspirowany do działań nadprzyrodzonych. Ale żebyś Ty mógł funkcjonować w działaniach nadprzyrodzonych musisz poławać w sobie różne rzeczy. Bo masz granice różne. Granice. Masz granice. Masz granice. Na spotkaniu uzdrowieńczym jednym człowiek, który operował w darach uzdrowienia, szczególnie opierunkowanych na narządy ruchu. Ludzie wyszli z chorymi kręgosłupami. Ludzie starsi, ludzie młodsi a się wszystkim położyć na ziemi, na brzuchach. Potem poszedł na koniec, że ja go zaczął po nim biegać, w butach. Tylko było A! A! A! W butach, przebieg po babciach, dziadkach. Każdy człowiek został zrobiony. Wszyscy ludzie. Coś powie czemu tak? Będę brutalny. Guzi mnie to obchodzi. Wierzę w psalm, 135, werset 3. Wierzę w Liskia Kuba. Jakuba. się? Jestem wierzący. I wierzę, że moim zadaniem jest się poddać. Jeżeli nie będziesz się poddawał, to będziesz poruszał się w granicy pewnej. I nie sięgniesz po pewne rzeczy. Staniesz się pewnego rodzaju postumentem. Jak w Polsce powstały, znaczy tam w Polsce, jak na świecie powstają denominacje. Powstają one w ten sposób, przyjaciele, bo każda denominacja, która jest na świecie, powstała z jakiegoś ruchu przebudzeniowego, wiecie, o tym, obojętnie, która. Czy to zielonośrodkowcy, czy, czy baptyści czy e, albo ci, nie czy najwyżej, tylko ci łyslejowcy metodyści i tak dalej. Wszystko powstało z jakichś ruchów przebudzeniowych. To wszystko na początku było żywe. Żywe, tak? To żywe było, a potem się stało martwe. Martwe się stało. Czemu? Bo nastąpiły granice. Dzisiaj są książki. Ja czytałem książkę z jednej z uczelni. Uczelni! Ona daje magistra. W Polsce. ona magistra uzyskać po tej uczelni jednej z denominacji charyzmatycznych w Polsce mają taką uczelnię i książkę stamtąd, y, y, y, która jest podręcznikiem, mam w domu. bieżącą książkę jak ja przeczytałem co oni tam piszą w tej książce rozumiesz? uczą w tej szkole no to są człowieku no to po prostu magistra dostają z herezji Magister z herezji herezja Książę są nieprawdziwe, a szkolne się niepodparte słowem Opisują Udokumentowują Jakby Umacniają w ludziach Mentalność niewiary I potem taki człowiek Kończy do szkołę, on jest pastorem w kościele Przecież szkołę Kończył On szkołę skończył Właśnie taką i on teraz pójdzie się dzielić z ludźmi Tym, co się nauczył w tej szkole bo to jest usankcjonowany podręcznik. To jest magistrem na podstawie tego podręcznika. Heretyk z papierem. To powstało, bo granice były. Granice. Tylko to, panie? No dobra, jeszcze krok. No to dobra, jeszcze pół. Ale dalej nic, a mówi, a czy chciałbyś ze mną porozmawiać o wiecznej przestrzeni? O wiecznej przestrzeni, przestrzeni wiecznej. Niezmierzalnej, nieobliczalnej. Zanim rozmawiam z takim człowiekiem, młodym człowiekiem, pytam się go, mówię do niego Ty, mówię, że co ja się nie mogę porozumieć z różnymi ludźmi? Mówię jak możesz mi Ty powiedzieć? On mówi, bo się ludzi. Nie obliczalne jest. A, nie, nieobliczalne, tylko nieprzewidywalne. Ja wie, kto powoduje, że ludzie się boją. Bo to, no to. Tak naprawdę do tego. Ja tak usiadłem a w sobie myślałem o tym troszeczkę, nie? Bo faktycznie mówię. Ale czemu patrz się nieprzewidywalne. Dlaczego chcemy, żeby wszystko było przewidywalne? Dlaczego byśmy chcieli przyjaciele? Czemu chcemy przewidzieć Boga? Czemu chcemy to zrobić? Powiem ja Wam czemu? Bo to nas dotyczy. To dotyczy mnie i Ciebie. Jak to dotyczy kogoś, to Tobie nie będzie zależało sobie. Każdy z nas ma naturalnie oleszy stosunek do tego, co Bóg sobie robi z innymi ludźmi. Taka jest prawda. Tak? Ale jak to ma z nami zrobić, no to już nie tak do końca. Bo Ty przecież masz honor, bo Ty masz godność, bo Ty masz yy, yy, swoje, swoją ambicję jednak. I, i yy, rozumiesz? No, to jest. Jednak żyć trzeba, tak? Wiara wiarła, trzeba żyć. Jakiś nasz znajomy, pastor, taka kobieta przychodzi do on korwa takiej jak bierze. Przyszła tam kobieta do niego do kościoła, i tam mówi, świeżo kobieta się nawet. Pastorzy mówi, tam po przyszedł przyszła, on do niego mówi, ja mówię, prywatnie to nie jestem. On ma taki dowcik, ma chory dowcik w ogóle. Jak to? Jak to? Jak to? Nie, no w porządku nie. Ale komita była rozłożona przez parę nie wiesz, nie? Na konstytację przyszedł do niego, ten nie jej po prostu rzucił tekst od prywatnych ten Wiesz, ludzie się boją nieprzewidywalności, bo to licuje, to licuje na nich, bezpośrednio to do ich. Ale widzisz, mówimy, że Jezus jest naszym Panem. Hallelujah! Jezus jest naszym Panem? No to kurczę, ufamy Jezusowi. My wierzymy Jezusowi. Słuchajcie, On zbawił nas z naszych grzechów. On absolutnie wiedział, kiedy do Niego przychodziliśmy o każdym naszym markamencie. On wiedział to. Rozumiecie? On to wiedział. Najskrytsze rzeczy, które robiłeś najbardziej opężywe w życiu, one były znane Bogu, zanim jeszcze Tobie wpadły do głowy. Zajął to nie do głowy, one wpadły, to on już wiedział, że ty je zrobisz. Rozumiesz? On wiedział, że ty je zrobisz. Jak ja sobie czasami pomyślę, jak ja robiłem opera żywości w życiu i że ten bóg w ogóle o tym wiedział, rozumiesz? To go coraz bardziej kocham. po mnie to rozkłada, rozumiesz? Bez ja sobie uświadamia w ogóle powagę sytuacji. I ja teraz. Kiedy przychodzi co do czego, to ja mówię, ja mam ogromny potencjał do tego, żeby ci ufać we wszystko. Ja mam ogromny ja mam, no mam materiał dowodowy na to, materiał dowodowy, bo ja znam siebie. Wiesz o co chodzi? Ludzie, dzisiaj tutaj stoję, wiecie, któregoś ja tak usiadłem i popłakałem sobie. I mówię, kurczę, mówię, Boże, mam podstawówkę tylko. Dziesięć lat więzienia za sobą. Mówię, w ogóle ludzie mnie słuchają, mówię wiesz. Rozumiem, mówię, w ogóle ludzie mnie słuchają, mówię Boże. Mówię, ludzie, co są ode mnie mądrzejsi, lepsi, w ogóle wiem. O Jezu mówię, wiesz. Znaczy, w ogóle dziękować Bogu wiesz. Dziękować Bogu za to, co mi zrobił w życiu. co mi zrobił w życiu, nie? Zrobił mi to. Wiesz, moje pytanie teraz, takie do mnie pytanie, czy jest coś? Czego ja nie pozwolę temu Bogu robić ze sobą? Czy ja w ogóle ja mam materiał dowodowy na to, żeby mu zabronić? Bo jak mu zabronię, to nie zrobi. To mnie dotknie. Ode mnie to zależy. Ale czy ja mam materiał dowodowy na to? Czy ja mam prawo, moralne prawo, osobiste prawo, żeby takie coś zrobić wobec niego? Tego, który mnie tak potraktował w życiu. On mnie tak potraktował. Tak dobrze je potraktował. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, ósmy werset. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, ósmy werset. Mówi tak. Wiatr wieje, dokąd chce, i szumie go słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Dokąd chce. Wiatr wieje, dokąd chce, czyli dokąd ten wiatr chce, to wieje. Zauważyłeś? Wiatr wieje tam, gdzie chce. Gdzie wiatr chce. Szumnie go słyszysz, czyli są widoczne efekty. Prawda? Ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie, czyli nie są Ci znane powody jego działania, i efekty końcowe. Często ludzie mówią, jaki sens ma ta manifestacja jaki ma cel, a ja mówię, nie wiem, a czemu miałbym wiedzieć? Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszę, ale nie wiem, halo, co mówi słowo, ale nie wiem, skąd przychodzi i dokąd idzie. To jest Biblia, czytamy Biblię. Ja nie wiem, dlaczego chcę wiedzieć, moje pytanie, dlaczego chcę wiedzieć, Skąd to wziąłeś? Skąd to wyrwałeś? Skąd to wziąłeś ten temat i chcesz wiedzieć to? Ale po co chcesz wiedzieć? Wiesz, dlaczego chcesz wiedzieć? Bo się boisz. Bo się boisz. Dusza twoja się boi. Boisz się. Musisz się z tym identyfikować. Musisz pokutować z lęku przed Bożymi manifestacjami w Twoim życiu. Musisz się nawrócić z leku, to jest lek. Ja chcę wiedzieć. Ale czemu? Bóg mówi, czemu mi nie ufasz? Przecież Cię zbawiłem. Przecież się dobrze znamy. Umarłem za Twoje grzechy. Wiedziałem, co robisz. Wiedziałem, co sobą prezentujesz. Wiedziałem. Czemu? Z każdym, słowo bo Bożowi, tak jest z każdym, kto się narodzi z Bożego Ducha. Czyli każdy odrodzony duchowo człowiek ma do tego dostęp. Każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek, każdy. To nie jest dla. Ktoś mówi, ja czegoś nie doświadczam. Ja mówię, wiesz dlaczego? Bo masz granice. I tylko Ty masz klucz do tych granic tylko Ty. Nie ma innych kluczy we wszechświecie. Bóg Ci dał klucze. Odpowiedział: powiedział, daję Ci klucze, Piotrze. Co powiedział do Niego? Daję Ci klucze. Klucze Królestwa. Klucze. Klucze Ci daję. Komu dał klucze? Człowiekowi dał klucze. Amen. Dał człowiekowi klucze. Jemu dał. Otwieraj i zamykaj, powiedział. Zobacz, jaka to jest miłość. Otwieraj i zamykaj. Chcesz, to się zamknij. Chcesz, to otwórz. Chcesz to się zamknąć, chcesz to otwórz. Zrozum tą miłość. To jest ściśle związane z tym, co idzie. Idzie potężna fala. Ta fala już się wydarza. Już się wydarza. Ona już się dzieje. Już się dzieje. Już jej doświadczały, Coraz mocniej, coraz bardziej. W jaki sposób możemy doświadczać jej bardziej? Musimy otwierać granice. Musi się poszerzyć strefa. Strefa, patrzymy w internet, Przygotam się, o, ale Bóg działa! Wiesz, czemu On tak działa tam? Bo otworzyli granice tymi samymi kluczami. Te same granice i te same klucze. Te same granice, po prostu ludzie, ludzikowie, małe luciczki gdzieś, otworzyli swoje graniczki i przyszedł On. Potężny Bóg, który czyni, co zechce na niebie i na ziemi. On tam wjechał. On wjechał, kranica została otworzona i on wjechał. Jestem. Jestem. Jestem. Jestem. Jestem. Kiedy kranica zostaje otworzona, on mówi jestem. Mogę rzeczy robić? Posłuchaj, to on Ciebie pyta. Czy mogę robić rzeczy? Pozwolisz mi on się Ciebie pyta, Ciebie, który się modlisz o przebudzenie, Ciebie, który ekscytujesz się potężnymi działaniami Bożymi, Ciebie również, który jesteś strażnikiem granicy i posiadaczem kluczy do wejścia, On pyta Ciebie. Pierwszy list do Koryntian 12, 4, 12,47 Pierwszy z 12, 4-7 Mówi tak A różne są tary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który chwala wszystko we wszystkich. A w każdym również, różnie się przejawia w duchu wspólnego pożytkowi. Duch ten sam. Duch ten sam. Duch jaki? Ten sam. Ludzie mówią o, to, to jest Bożego Ducha. Ale to, to nie, to, to jest przesada. Już nie wiem, przesada. No tak, ale chcę Ci powiedzieć, na przykład, że tak nazwę może niektórzy z Was się z ja kojarzycie wewnętrznie. Nie mówię, że przynależycie do tych ruchów, ale powiem Ci tak: jeżeli masz mentalność zielonego na przykład, i dla Ciebie szczytem objawienia były mówienie innymi językami to może Ci powiedzieć, że musisz przypomnieć sobie pewną, pewną historię z ruchu zielonoświątkowego. Wiecie kim są zielonoświątkowcy, przyjaciele? To są wyklęci heretycy. No wyklęci baptyści. Wyklęci. Zielonoświątkowcy to wyklęci przez poprzednie ruchy. Tak? A kim są artyści? O, wspaniały ruch Baptystyczny. No wyklęci przez poprzednie ruchy. Bo na chrzci w wieku dojrzałym, Luteranie I wyklęci. Kim są luteranie? O, to wyklęci przez katolików. Okazuje się, że wszyscy jesteśmy heretykami. Poprzednie ruchy nas wyklęły. Kogo ty wyklejesz? Nie? Że świętarza po podłodze. Chodzę na rzece. to jest w rzece i mnie Tylko potem nie pisz, nie wychasz na nas. Napisz, wyplowaj Jak na kogo mogę, to ojciec wyplowaj się. <trych> Duch ten sam! Duch ten sam! Duch ten sam! Duch ten sam! Duch ten sam! Co ci obchodzi? Czy On chodzi na rzęs. Moje pytanie, jakie jest Jego życie później? Halo, jakie jest Jego życie? Jakie jest Jego życie? Jakie jest Jego życie? Ilu Ty przyprowadzasz ludzi do Jezusa, i ilu On? Ilu Ty uzdrawiasz, a ilu On? Jak szczęśliwe że małżeństwo jest Twoje, a jak jest Jego? Jaki wpływ masz Ty, a jaki ma On? Dawid Hogan, który skrzesił. 800 osób chyba. Jest mocno przykarowany. On często, ktoś z nim rozmawia, mówi: Strzesiłeś kogoś raz? Nie, mówi: Jak wskrzesi, to przeciwko Pana. Strzesi jednego. Strzesi z jednego człowieka. Tak, potem przyjdzie mi szykamy. Potem przyjdzie w moją złożę. Duch ten sam. Różne są dary łaski. Kto obdarowuje łaską? Kto? Bóg, który czyni wszystko, co zechce. Jakie są dary łaski? Jakie On zechce? To nie jest kilka darów opisanych tutaj w Biblii. Wiesz co to jest? To jest fragment czegoś. Fragment. Słuchajcie, co mówiłem? Dziewczynka modląca się, Namiki, uzdrawiająca ludzi. Sama, jeszcze nie mówiąca, dopiero co uzdrowiona z głuchotę. I mówiąca językiem migowym, ludzie są uzdrawiani. Czy Po prostu. Po prostu. Moja kopiąca się w wannie z musztardą. By być zdrowiony. Wiele, wiele innych rzeczy. Wiele innych rzeczy. Przebudzenie niesie za sobą czystą manifestację wcześniej. Czystą manifestację coraz większej Bożej mocy objawionej tu na ziemi. My bardzo mało wiemy o tym, co się dzieje w niebie, w niebie. Ty widziałeś opisy aniołów? Widziałeś opisy aniołów w Biblii? Tam jest napisane, że jedno miało stopę, drugie kopyto. No kopyto. No Bóg tworzy anioła. Jedną stopę ma, drugie ma kopyto. Chciałbym mieć kopyto jedno? Co by zrobił z o kopyto? Ktoś poszedł do tu, tej szwara, czy gdzieś, proszę kuty. pod podkowy, proszę. Wadzie zestaw tutaj. Proszę mnie podkuć. A widziałeś ich twarze? ty jednej cztery twarze. Na to cztery twarze? Cztery twarze, dobrze. Jak jeszcze bym jedna ludzka? Jeden dwóch. O, proszę. Nie wiem, co to było jeszcze. Cztery twarze. Jeszcze z twarzą wą. Ludzie. gdzieś Dziobaka kiedyś? W internecie? Mógł Dziobaka Kto przy zdrowych zmysłach stworzył takie coś? Dziobak? Do czego jest Dziobak? Bardzo dziś. Dziobak. Siedzi w wodzie, dziób kaczki. Człowieku, składa jajka z jajki, i się wylegają, są matki, To ok. głupie. O, o innej... Jeżeli my myślimy o przekróceniu, to my musimy myśleć kategorią nieba. A jeżeli my rozumiemy, że niebo z Ziemią jest połączone, to my nie możemy stawiać granicy intelektualnej granicy intelektualnej, granica intelektualna jest związana tylko i wyłącznie z twoją psychiką. To twoja psychika robi granicę, dusza twoja, czyli rozumiesz? Twoja dusza. To trzeba być godnym. Jak godnym to w porządku, to bez jest porządku. W porządku, godnym to jest ok, tak? No ale idiota, no to nie, to, to, nie, to tamte to nie. Idiotów się przecież, ale idioci, no to jeszcze ma z siebie robić idiotów. Po co? Inne pytanie. Czy mi wierzysz? Czy mi wierzysz? pyta Pana. Czy Ty mi wierzysz? Czy Ty mi wierzysz? Ja mojej żonie daję garść tabletek. Są różne tabletki, ja tylko wiem, na co one są. Magnezy różne, magnezy znaczy, wrześnię na dzielność. <zysklarzami> <zysklarzami> Żelazo, jak ma okres, jej podaję. Może jeszcze jej daje. Ona pożegrała, że tak patrzy, czy ty mnie nie trujesz, mówi? Bożowi. A wiesz, ona przestała się interesować, co jej daje no już mnie nie pyta, a na co to? Czasami mnie pyta, coś nowego dołożę. Zaczyna chodzić na siłownię, to jest zacząłem kraty nie podrzucać. mówi niebieskie, niebieskie tabletki. Na co te tabletki są? Mówię, dobra, mówię, dobre tabletki, mówię. My tak rozmawiamy czasami, to, to jest przycignę. Że, Żebyśmy żeby też zrobili. idiotów. Siedzi moja i tak mówi, na co jest ta tabletka? Ja mówię, na rzęsy. Ja nie dalej w ogóle ale nie pyta, nie dalej, w ogóle ty. Zjada sobie dalej, łyga tą tabletkę idzie. Na czym, na czym się opierają w ogóle? Na czym w ogóle? Wy czasami byście posłuchali, jak my rozmawiamy ze sobą, to nie? To się powiedzieli, ci ludzie są po prostu, nie wiem co oni mają, coś mają z głowami, nie? Są tak nielogiczne, w na ogóle nasze dialogi, dialogi są nielogiczne, tak? Ale wiecie o co chodzi? W miłości nie potrzeba wiedzieć. Jeszcze raz mówię, dlaczego chcesz wiedzieć, Zadaj sobie to pytanie Dlaczego chcę wiedzieć? Czemu chcesz wiedzieć to? Jest napisane, że wiatr wieje dokąd chce I szumie jego słyszysz, czyli widzisz wszystkie efekty Ale nie wiesz skąd i dokąd I tak jest napisane, tak jest z każdym! Czemu zatem nie każdy tak robi? Skoro tak jest z każdym, nie będzie, tylko tak jest z każdym. Tak ma każdy, każdy z nas w duchu jest absolutnie nienormalny. Jak tutaj siedzisz, jeżeli jesteś narodowy z Bożego Ducha i wypełniony Duchem Świętym, to jesteś nienormalny. Bo ten świat jest normalny, a ty jesteś nienormalny. Nie posiadasz ego, tylko Ducha Świętego. Rozumiesz, mnie? Jak by Cię przebadali psychiatrycznie, to byś został dokument. Wielu z Was, gdyby Was obowiązywały dokumenty ze szpitala psychiatrycznego w Waszych miejscach pracy, to by Was wyrzucili stamtąd. Bo by Ci żaden psychiatra nie podpisał dokumentu, że jesteś zdrowy. Może zajmujesz się stanowisko. Opracasz pieniędzmi. Ty spodujesz ludzi, a przecież ty mówisz w innych językach. To jest schizofrenia. Ty widzisz obrazy w duchu. Ty masz wizję. Ty masz widzenia duchowe, inżynierze, profesorze. Widzisz, felsze, dziwne rzeczy widzisz. Hydroksyzynę trzeba ci przepisać. Przynajmniej. Masz widzenia, chodzisz widziałem. Nic nie było naokoła, tylko musisz widziały. Lew tu szedł. Lew? Tu! W złotej I mówił! W parameksku. A ja rozumiałem! No i co? Powiedz to psychiatrze! Powiedz, że nie liczy się na ciebie dzień jutrzejszy! Powiedz! i co powiedz! to dostaniesz dokument, że nie możesz sprawować różnych stanowisk. Nie możesz wpływać na ludzi. Wiele ludzi boi się, kiedy ich filmujemy. Proszę nas później, nie puszczajcie tego. Nie puszczajcie w ogóle, że byliśmy w tym miejscu. Myślę, że przydał to tego siłka, że my jesteśmy porządni, podniesiemy swoje ławki. Rozumiesz, napniemy punkcie i będziemy. Aleluja! 45 minut. Drugie 45 minut będziemy się dzielić Słowem. Potem zjemy, proszę Ciebie, spożyjemy. Przepraszam. Wiesz, że pańską. Z tych, które nazywa dwuelementową. Tym się różnimy. Potem zbierzemy konektę. Krowie, co to jest za Słowo. No tak, no to jest OK jeszcze! Tak? Ale inne rzeczy nie będą OK. Inne rzeczy mogą nie być OK. M mogą Cię zobaczyć na ulicach. Rozumiesz? Jak biegniesz, stwierdzisz tam I krzyczysz, że Jezus wraca. Rozumiesz? Musisz wysiadać do domu. Musisz być gotowy na to. Musisz być gotowy zrobić z siebie idiotę. Musisz być gotowy stracić twarz. Musisz być gotowy. Duch ten sam. Dalej. Pan ten sam. Pan ten sam. Ludzie mówią do mnie, ty jesteś nienormalny. Ty jesteś heretyk. Ja mówię, okej. Okay. Dobra. Porozmawiajmy o tym. Porozmawiajmy o moich herezji. Kto jest Twoim Panem, przyjacielu? Ty jesteś. Po... O, moim Pan jest Jezus! Pięknie. Wykonuj zatem dzieła Jezusa. Wykonuj dzieła Jezusa. Czemu wykonujesz dzieło Jezusa? No i oczywiście ma sto tysięcy formów doktrynalnych. Dlaczego nie? Nie jesteśmy powołany. Tak? Nie ma czasu, nie ma drobnych, tak? Wykonuj dzieła Jezusa. Wykonaj dzieła Jezusa, jeśli Jezus jest Twoim Panem. Pan ten sam! Czy są efekty stojące, czy leżące? Pan ten sam! Pan ten sam! Pan ten sam! Człowiek wstaje. Wiecie jak? Metodyści, dzisiaj metodyści mają nic wspólnego z tamtymi metodystami. Oni tamci metodyści, oni kiedy wzięli przejawy Bożego Ducha, oni nie mieli jeszcze książek spisanych, bo dopiero sami je zwisywali. Oni nie wiedzieli, co jak kwalifikować. Oni nie mieli pokazania tego w Biblii. Jak ludzie padali pod mocą i robili dziwne rzeczy, to oni mówili, zobaczymy, kogo będą chcieli, jak staną. I oni rozpostawali. I w swoich dziennikach, pierwszych medycynie zapisywali od Pana Padanie, mu, od Pana od Pana, bo wstała, przed chwilą zachowała się jak wariatka, a teraz Halleluja! Jezus jest Panem! Jezus jest Panem! On wracała się od grzechu, szła głosić Ewangelię, uzdrawiała i uwalniała, odnosiła sukces, a potem znowu miała trochę efektów leżących. Pan ten sam, pan ten sam! Ja mówię, bo duchy! Wpatajcie go! Pan dajcie dybil, Zdemonizowany. Ale to jest taki jakiś specjalny oddział demonów. No? Zajmujący się korzeniem w On tak jest, to jest taka czwarta kolu. Tak naprawdę wiesz. Pracują dla Boga. Mamy czego. Uważajcie. COVID, że usługuje to wszystkim obecnym. Wszystkim obecnym usługuje. Wszystkim obecnym. Ku wspólnemu pożytkowi rzeczy się dzieją. Manifestacje może są ku wspólnemu pożytkowi. Ktoś mówi, jaki ja mam pożytek z tego, czytając koleżanka w środę. Modlimy się. Koleżanka stoi. Gdy mi się dalej, nie ma koleżanki Przymy <grymne> leży tam. Płacze Płacze, to tak Nie wiem, że po pół godziny Potem zaczęła się śmiać. leży świejesz Leży, na plecach leży No na brzuchu to jeszcze głównie biblijnie Leży na plecach, nie biblijnie leży. Zaraz się patrzy z góry Co cioci jest? Sprawy w porządku Wstała i mówi tak. Czy te, wszyscy taką mgłę widzicie? ale ty. I to ma w drugą między rzędy. Ku wspólnemu pożytkowi. Ktoś powie, a jaki ja mam pożytek z tym kolegą Moje pytanie jest: czemu chcesz wiedzieć? Dlaczego się uparłeś, żeby koniecznie przeprowadzić. Wszystkie rzeczy przez twoje 6 do 10% użytkowalności mówią. Czemu chcesz to zrobić? Dlaczego? Czy nie dlatego, że się boisz, Czy koleżanka nie jest normalna? Ale nie jest normalna. Przecież ją znam. Wiesz no nie <grym> wiesz. <wytekujesz> bym tak, w domu czysto był. ubrane, ubrany, ubrany, bo Pozytywne zmiany robił zbrodą, brołą. Zobaczcie się brodą, <śmiech> że rosie, rozwija się, państwo prowadzą nowe rzeczy, nie są w stereotypach. O co chodzi? Jest dobrze. No. Mają też swoje problemy, ale zwyciężają. wszystko. Czy <śmiech> normalnie? Zasadniczo. Normalnie. Ale. No i właśnie. Czy ja się powinienem tego bać? Ja nie powinienem się tego bać. Ja się <śmiech> nie tego ja się mam tylko pać. Czemu ja się mam pać? Tak? Nie ma. Czemu mam się pać nie A jak modlę się o tak anielską manifestację. Mam, czyli do mnie wspajały anioł. Taki. mi się zawsze kojarzył Anioł kim? Taki jest Hollywood Fabio. Taki jest. Czyli taki Londyn taki. Anio mi się to kojarzy. No dobrze, a jak się z jest kopytem? Taki biblijny przyjeżdżę do ciebie. Mario patrzy przez wizję u ciebie, a on ma począt ciebie twarz w Jednocześnie rozmawia z swoim sąsiadem. jak ma drugą twarz I on kopytkiem ci puka do domu. I co powiesz? Panie nie spodziewa, że nie anio! Ty nie mieści mój w moich gabarytach po prostu kulturą. Taki Aju. niech chcę na niego anioła! To ja tylko przy tych swoich językach dostanę! Boże, granice! Boże! Protestatom! Jestem protestantem! Protest... Wyznaczamy ja granicę. Wyznaczamy granicę, nie, nie, nie, Boże, nie, nie. Tu to nie, to nie się nie mieści. To jest w tej kulturze. Ku wspólnemu pożytkowi, sprawiedliwy mój z czego żył będzie? Z wiary trzeba wierzyć w Słowo, jak Słowo mówi, że ku wspólnemu pożytkowi, to ku wspólnemu pożytkowi. Jak Słowo mówi ku wspólnemu pożytkowi, to ku wspólnemu pożytkowi. Bo tak mówi Słowo. Bo w to się wierzy. Jakie te pożytki? Zobaczymy. Ale pożytki. Coś się będzie działo. Na jednym spotkaniu modli się ludzi. Człowiek upadł pod Bożą mocą. Duch Święty powiedział do pastora, podnieście go. Podnieśli go, on flak. Duch Święty mówi, trzymajcie go. I trzymali go pod pachy I flekli go. A pastor wziął to jego rękę swlaczało. I kładł na wszystkich ludzi, to jego ręką swlaczało, proszę A ten lud i wszyscy byli ustrawiali w całym wszędzie. A potem go położyli tam przy, przy czymś. Przy ścianie. No stały on nie wiedział na przykład, że. No, Uzdrowiłeś mnie. Ken. Okay. Wczoraj na bożeństwie. Byłem na bożeści. To już mówię, jak jest, czemu to tak? Już nie tak, no tak, ten śmiech, no tak, no tak, ale to do czegoś musi prowadzić. A dlaczego ma? A dlaczego wtedy ich do czego ma to prowadzić? A płasko czego ma prowadzić? No to pokuta jest, pokuta, płasko pokuta jest. Płaszczo jest pokuta? Płaszczo jest pokuta? Co drugi pijan płacze? Jedy ja się upijał na to drugi, na ze sobą. Jak pijan płacze na przykład. No pokutuje no? Chyba dlatego, że mu zabrakło wódki. Naszego. Bo już nie będę więcej pił, ale nie będę mniej, Może ty czyt. Trzecie lęb. tak mówi słowo. A więc to usługuje wszystkim. Manifestacje Boże usługują wszystkim. Trzeba w to wierzyć. Spójrzmy list do Koryntian 2, 13, 16. Wiersz list do Koryntian. 2, 13, 16. I słowo Bożemu, i głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowej rzeczy duchową miarę. Ale człowiek smysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dla i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko sam, zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśli Pana? Któż go może pouczać? Ale my jesteśmy w myśli Chrystusowej. I zobaczcie, pierwsze, to jest przykładanie do duchowych rzeczy duchowej miary, Czyli my nie możemy intelektem zbadać duchowości. My nie możemy, bo to jest niemożliwe. Ty nie możesz mówić, że to jest z Boga, to nie jest z Boga. No podstawie swojego intelektualnego rozpoznania, dlatego że dla ciebie się uwaga, nie wydaje dziwne. Dziwne to jest. Różne rzeczy są dla mnie też dziwne. Dziwne. Ludzie, gdzie rzeczy dziwne robią, Wiedzą dziwne rzeczy. Tak? Ubierają się dziwnie. Ale to nie oznacza, że ja mogę intelektem mierzyć duchowość. To są dwa różne organy. Nie można intelektem mierzyć duchowości. Tak jakby chciał odległość zmierzyć litrażem. Ile litrów jest na Sielskim do To samo pytanie jest idiotyczne. Rozumiesz? A bo jak patnie czerwony kolor? Bzdura! Nie rozpoznajemy tych rzeczy w ten sposób. Będzie duchowa miara. to mówił, no tak objawienie, objawienie coś Ci powiem. Są ludzie, którzy myślą, że Bóg to jest taki, taka istota, która każdemu z nas daje takie informacje na temat wszystkiego, co się wokół dzieje. Coś Wam powiem. Od kiedy rosnę w Bogu, rozwijam się, to zauważam, że coraz mniej rzeczy wpływa na mnie w ten sposób, że muszę wiedzieć dokładnie o nich wszystko. Ja, a, ja coraz więcej wierzę, coraz mniej natomiast analizuję różnych sytuacji. Wierzę po prostu. Tak, tak jestem zawieszony troszkę. Tak jestem, rozumiem, strasz głupio i ja powiem, tu się nie zastanawiam, co? Nie. Zastanawiam się. Nie zastanawiam się. Ja uczę się przykładać duchową miarę do duchowych, do duchowych rzeczy. Ja w wielokrotnie nie zadaję Bogu pytań. Ja wierzę, że jeżeli coś nie jest ok, tak, To ja po prostu będę... E, to mnie jakby nie dotyka. O, nie dotyka mnie to. Mnie to nie dotyka w ogóle. To mnie nie dotyka. Jakby jestem od analizy pewnych rzeczy. Po drugie, człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, są one tych rzeczy, które są z ducha? Dlaczego? Ponieważ są one dla niego głupsze. ludzie mówią, że to jest głupie. Ale kto uważa manifestację Boże za głupie? Człowiek zmysłowy, czyli człowiek, który zmysłami próbuje ją odgadnąć. Zmysłami, czyli umysłem, systemem poznawczym, kiedy, to się ogląda, czuje, dotyka. I to jest głupstwo dla nich. To jest głupota, mówią, no. głupota. Głupki. Głupki. Człowiek duchowy rozsądza wszystko. Czyli wszystko jest dla niego jasne. Posłuchaj. Człowiek duchowy rozsądza wszystko. Powiedz Ci coś. Chodząc w Duchu Świętym, będziesz jasno wiedział rzeczy. To bardzo proste. Ja też wiem, że mnóstwo rzeczy, które się dzieją, to nie są z Ducha Świętego. Wiem o tym. Ludzie, ludzie sami coś robią, w centrum chcą być. Innym razem to są demoniczne zajawki. Ja to wiem. No tylko co z tego? Teła teraz granice sobie ustalić dlatego, że takie rzeczy są? No i co z tego, że są? Są i będą. Są i będą. Zawsze będą rzeczy z Ducha Świętego. Będą rzeczy z ciała i rzeczy od demonu. Zawsze tak będzie. I będą ludzie przychodzili i będzie się o nich bawił, oni będą mieli jakieś manifestacje, będą wzięli różne rzeczy działy, a to w ogóle nie będzie z Boga. I to będziesz o tym wiedział. Tylko nawet wiesz, to w ogóle nie dotyczy niczego. Posłuchaj, jeżeli coś nie jest negatywnie wpływające, zasadniczo na cały kształt zagadnienia, tak? to ja w ogóle się do tego nie dotykam. Co mnie to obchodzi To tam jest. To tutaj jakiś czas, wiecie, przychodziła do nas Kasia. Ci, którzy wiecie, to, przy, to taka przychodziła dziewczyna, ona przychodziła do nas w bardzo złym stanie, nie umiała czytać, nie umiała pisać. Ona była w różnych miejscach, ale to zaczęła odżywać, zaczęła powstawać. Zaczęła czytać, zaczęła pisać, zaczęła różne rzeczy robić, ale ona nie chciała pójść sobie dalej. Nie chciała pójść sobie dalej. Uwalnialiśmy, ją, robiliśmy co trzeba i wielokrotnie ja widziałem, Żona tutaj wychodzi. Wiecie o co chodzi? a tu wychodzi, na tu i I dopóki to nie zaczęło być problemem jakiś, tak? To ja w ogóle nie zwracałem na to uwagi. Wiedziałem, że na to się dziwia, że się podchodziłem do niej normalnie. Ludzie przeżywali rzeczy spodnie. Podchodziłem, brałem Kasię, że się, opierała się strasznie. I wyprowadzałem Kasię. Mówię, tam będziesz siedzieć, Kasia. Tam sobie przeżywaj tam, bo. bo ja wiedziałem, że ona, że to siła, jest. Wiecie o co chodzi? Wiedziałem. Było coś filmowane, Kasia chciała być w kadrze. <grymne> ta śpiewała, ja wow, ona z Ja coś stoję tutaj, się, ona stała za mną i mmm". <grymne> momentu jest... Potem natomiast zobaczyliśmy, doszliśmy do wniosku, że zaczyna to szkodzić społeczności. No to po prostu powiedziała Kasi, Kasiu, w niedzielę już nie przychodzisz do kościoła. Ryk człowieka, a która mówi, absolutnie! Ty mnie nie możesz zabrać, ja właśnie Ci zapachniłem. Nie ma! Kiedy ja mogę przychodzić? W środę? To nie będę wcale przychodzić, bo nie przychodzić. Nie, nie, ma masz żeby przychodzić. No więc, dopóki widzimy, że rzeczy nie wpływają negatywnie, tylko, tylko osoba je, jest w nią. To nie ma My nie jesteśmy powołani do tego, żeby badać no, to wszystko dokoła. to, ale zaczale duchy tak, ale zobacz, w jakim kontekście. Poczytaj sobie o kontekście. Tam jest kontekst dotyczący całych systemów naucza i wpływu. Takie duchy powinieneś badać. Kto ci czego naucza, kto ci wkłada do banki. A nie czy kto na rzecz zachodzi, czy to z a to zależy, z której strzęsy zaczął. Prawowiernie to z prawej. Jak lewista, to z lewej. Ludzie. Człowiek duchowy rozsądza wszystko. Osób człowieka duchowego nie podlega dyskusjom. Ja kiedy widzę rzeczy, to nie dyskutuję z nikim. I te rzeczy, zatrzymujemy temat. Tego nie trzeba się bać. Nie trzeba się bać. Zatrzymujemy, lecimy dalej. Tak? Bóg się nigdzie nie wybierze, to nie to nie musisz się tego bać. Ale to nie oznacza, że my skupiamy się na tym, żeby non-stop przyglądać się rzeczom, skąd one są, czy one są z Boga, czy one nie są z Boga. Dlaczego? Bo Ty nigdy nie będziesz uczestniczył wtedy w tych rzeczach. Gdzieś cały czas obserwatorem, magisterizynier, dziennikarz, rybenio, no, to Boga, czy nie boga. Boga? nasze często przychodzą ludzie z notatnikami, piszą Tu tam powiedział, i piszą, a potem wpisują to gdzieś tam w internecie, a, bo teraz przeklął, Powiedziałem na kogo szlak trafi, rpo, przeklął, napisali, zanotowali, wydrukowali. <śmiech> wiesz, że to chodzi. <śmiech> czas badać! Badajmy! badaj badać duchy! Ale? A W duchu oglądamy rzeczy tak, jak sam Bóg. Osądzamy według ducha. Widzimy. No nie trzeba się tego przydać. Nie, nie trzeba się bać, że zobaczymy inaczej, bo jesteśmy w myśli jakiej? Chrystusowej! Trzeba wierzyć, że prawidłowo się widzi. Prawidłowo się widzi. Jak się słowo wiedzy albo słowo mądrości uwalnia? Proszę mi powiedzieć, ludzie, Przez wiarę, tak? Powiedzcie, czy jak się modlicie na przykład o objawienie darów duchowych w Twoim życiu, na przykład o słowo wiedzy czy słowo mądrości, prawda? Modlisz się o to, to jak potem działasz? Jak to, jak, jak, jak to Ty masz metodę? Powiedz? Na przykład modlisz się tak, Panie, modlę się o manifestację Twojego słowa wiedzy. Panie, i teraz tak, I teraz co Ty dalej robisz? Powiedz, czekasz aż coś się stanie? jakiś błysk, strzelić coś w czasie, nie wiedziałe, no to jest to. A wiesz co ja robię? Powiedzieli co robię? Ryzykuję. Mam tysiące myśli, mam tysiące myśli, ale kiedy ja się o coś pomognę to ja wierzę, że to mam, tak? Posłuchaj, wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, tak? A więc jeżeli ja się pomognę i mówię tak, Boże, ja potrzebuję teraz, mieć prawidłowe zdanie duchowe. I przychodzi mi natychmiastowa koncepcja, to ja uwalniam tą koncepcję. Ufajam ją! Ufajam ją! Jak się prorokuję? Co? Jak ty masz? Powiedz, no, co masz? Masz taki apel? Dęk, prorok To zeszło. Uważaj. Może tak masz? Zazdroszczę cię wtedy. Ja tak nie mam. Ja ryzykuję. Muszę ryzykować. Podchodzę kiedyś do dziewczyny. Był się do niej mówi, powiedz, ona jest matka. A pewno nie grało w ogóle. Zboże tak nie jest. Takie... Zboże. To zbór wymagają. Definicja dla ludzi, którzy nikt nie robi. Powód to Nasza Znacza zebranie ludzi wierzących. Dlatego zbór, to tylko zbór. Musimy się uczyć, że w takim razie. Chwała gra na tym pianinie, w tym boże. Podchodzę do niej, mówię, słuchaj. Podejść do mnie. Mówię do niej, tak. Młoda no, dziewczyna. Ty matka jest. Ona upadła przy tym pianinie. I leży. Pierwsza z tam nie I na nią rąk, więc nikt mi nie mógł nic zarzucić, że to drugi <grym> Potem okra wstała. Mówię do niej, co się stało? Ona mówi tak, bo mi lekarze powiedzieli, że ja nigdy nie będę miała dzieci, bo ja mam takie poplątane jajniki, że to się nie leczy i nigdy nie będę miała dzieci. Ona strasznie zaczęła płatać, A tu się do niej powiedział, że ona jest matką. Że się potem dowiedziałem, że ona ma męża i ma dziecko. Wiesz, to jest ryzyko. Zawsze proroctwo jest ryzyko. Zawsze słowo wiedzy jest ryzyko. Zawsze słowo e, mądrości. To zawsze. To jest ryzyko. Ryzyko. Pewnie, jeżeli jesteś na urzędzie proroka i ty już prorokujesz długo, tak, i masz praktykę proroczą, to dla ciebie rzeczy są o wiele jaśniejsze. Jak najbardziej. Okej. Okay. Ale nie każdy jest na urzędzie proroka. Nie każdy praktykuje perspektywę proroczą przez lat 20 czy 30, prawda? Że ty już bardzo dobrze umiesz rozróżniać. Większość z nas nie jest na takich urzędach. Prorokujemy, musimy prorokować, musimy uwalniać słowo wiedzę. <śmiech> musimy wierzyć w to, że to jest od Boga, że to jest od Boga, że to jest od Boga. Że to od Boga jest. A jakie <śmiech> mamy dowody, że ręki na kogoś? Boże, co czułeś coś? <śmiech> nic nie czuję. Patrzę w człowiek uzdrowiony, nic nie czuję. Chociaż jakiś malutki impuls, żeby przeszedł. Nic się nie dzieje. Wiara. Na chorych ręce będziecie, a oni co? Wyzdrowieją. Nie, a nie jest na ten orze, nie jest na ten orze. Nie. Dzieje apostolskie 2.46, ostatnią rzeźbą pokażę. Dzieje apostolskie 2.46 2.46 Codziennie też się domyślnie przeszli do świątyni, łami, w domach, przyjmować nowakówka w weselem i w prostocie serca. Są dwie rzeczy. Jak się przyjmuje, jak się otwieramy z weselem i w prostocie serca. To są paralne rzeczy, żeby mogła przez siebie manifestować się Boża obecność. Na przeróżny, niezrozumiały sposób. Musisz. Być człowiekiem, który przeciwstawi się komplikacjom duszy, które są w Tobie. Przeciwstaw się tym komplikacjom. Przeciwstaw się tym ustawicznym osądom wewnętrznym sytuacji. Ja mówiłem na ze tym osądzeniu doktryny. Osądzajmy doktrynę, bo doktryna jest logiczna. Rozumiecie, mnie? Doktryna jest logiczna. doktryna jest to tyle się osądza, to jest, to się pod osąd poddaje. Poddajemy pod osąd to, co ludzie do nas mówią, jak nas nauczają, jakie rzeczy nam przekazują i co nas chcą prowadzić. Rozumiesz? To jest proste, to jest jasne, to jest jawne. Ale manifestacje Bożego Ducha, one nie podlegają logicznym osądom. Musisz zacząć wierzyć. Ktoś powie, ale jak, a jak coś będzie nie tak na przykład, ja mówię, ale co nie tak? Może on na przykład robi coś i tam demony się manifestują i może one na mnie przejdą? Nie przejdą na Dla mnie by diabeł mógł rękę położyć, nic nami nie przejdzie. Wiecie, nami nie przejdzie. Ja my wszyscy mogą ręce wiem. Jestem po prostu absolutnie wolny od tego. Bo wiesz, ja przeczytałem w swojej Biblii, że choćbym depka po wężach i skorpionach, to my się nic. Nie stanie. <tryk> Nic się nie stanie. Nic nie stanie się. Mi. Nic nie stanie się. Mi. Nikt mnie nie zaczaruje, nikt mnie tam nie położy ręki na mnie, coś tam nie zrobi, coś tam nie wsadzi. Nic mnie nikt nie wsadzi. Więc ja jestem w stanie sobie na ludzie żyć z Bogiem, oglądać rzeczy i cieszyć się Bożą obecnością. I przyjaciele Królestwo Boże przychodzi w mocy. Królestwo Boże będzie się manifestowało. Będą nadprzyrodzone rzeczy i one już są. Nadprzyrodzone rzeczy. Nadprzyrodzone rzeczy. Nadprzyrodzone. Będziesz widział rzeczy, a chciałbym, żebyś nie tylko widział, ale też uczestniczył w nich. Żebyś uczestniczył. Żebyś się nie bał otwierać. Żebyś się nie bał stracić twarz. O wiele więcej potrzeba wiary do tego, rozumiesz, żeby pejrzeć jak owca, niż żeby wygłosić płomienne kazanie. Rozumiesz mnie? O wiele więcej wiary potrzebujesz. O wiele więcej. O wiele więcej. O wiele więcej wiary potrzebujesz, aby śmiać się w duchu, niż płakać. O wiele więcej, bo cię religia nauczyła płakać. Życie Cię nauczyło płakać. Rozumiesz? O wiele więcej potrzebujesz otworzenia na Boga w sprawach nadprzyrodzonych. I możesz to mieć. I możesz tak żyć. Nie bój się, że w coś popłyniesz. Dlaczego? Dlatego przyjacielu, że Ty masz relację z Twoim Ojcem. Prawdziwą relację. Ja mówię o prawdziwych relacjach z Bogiem. O prawdziwych relacjach z Bogiem. Ja nieraz przecież pamiętam. Teraz to nie, ale jeszcze lata temu, jak ja się modliłem po różnych rzeczach, na przykład wiecie, wszyscy upadali pod mocą, mówię też upadnę, bo... Nawet nie upadnę, to co? No, to Taką technikę mam. Trzeba podjąć palce do góry i tak na piętach stać, byle co pchnie, bo przecież nie leżysz. Cię leży ze wszystkimi, no i tam dobrze przystać. W kupie cieplej. A potem jak się modliłem, to tu się mówi, Ceroński, ściemiasz. Co tam robiłeś? Szal. Nie? Po co? Wszyscy przyjeżdżają. <śmiech> po Musiałem się nawrócić z tego. Nawróciłem się z tego. Nawróciłem się z wygenerowywania rzeczy. Ale musiałem złapać pewien palac. <śmiech> Stałem przed Bogiem i mówię, Boże, zachowaj mnie. To była taka, się długo modliłem, taką modlitwą, pamiętam. To było wiele, wiele miesięcy. Zachowaj mnie od zafałszowania prawdziwego chrześcijaństwa. Ale zachowaj mnie też od zatwardziałości duszy mojej. Zachowaj mnie, Panie. Modliłem się do Boga, wiesz? Żeby... Żeby być miękkim. Żeby, być, żeby mieć mięk miękko wewnętrznie, wiesz? być miękkim takim. Nie ty pilkiem, który chce czegoś tam na siłę. Ja dzisiaj już nie chcę niczego na siłę. Ale ja dzisiaj się otworzyłem, wiesz? Otworzyłem się dzisiaj otworzyłem się. I to, że się otworzyłem doprowadza do tego, że ja się bardzo dobrze czuję w Bożej obecności. Ja jestem gotowy absolutnie na wszystko, co Pan chce robić ze mną. Gotowy jestem. Mam o lepsze podejście do opinii na ten temat. W ogóle mnie nie interesuje, proszę Ciebie, co kto tam o mnie pomyśli, co w zborze pomyśli, u nas w zboże, pomyśli. to w ogóle nie. No, to mnie nie, nie interesuje? Czy to w zboże, czy poza zborem? Rozumiesz? Bóg przychodzi, przyjaciele, w potężnej sile swojego ducha. Coraz mocniej. Coraz większe są przejawy Boże, różne. Coraz większe też są yy, Boże jakby, jakby poszerzenia różne. W różnych dziedzinach musimy być na to gotowi. Gotowi gotowi. Musimy być na to gotowi. Nie zamykać się na nic. Nie mieć na ludzi, ja tak, to robimy, a tamto nie. U nas to jest taka, te porządek na Też dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, porządek na to jest wyznaczony przez przełożonych Kościoła system funkcjonowania ekranu. To jest porządek na Wiem, że nie doświadczacie różnych takich rzeczy. Większość z Was, także dziękuję Bogu za to. Ale chcę, żebyście wiedzieli. Bo trzeba znać się na nie, przeciwnika. Tego dzieła są dobrze znane. Więc bądź otwarty i nie bój się, że coś jakoś cię chapnie i zrobisz ciebie człowieka, który będzie odjechał. Chciałbym, żebyście się modlili o przełomę. jeżeli potrzebujesz takowych przełomów, Chciałbym, żebyś wyszedł, żebyśmy mogli się modlić o Ciebie wspólnie. E...